Rafał i jestem alkoholikiem. Dziękuję za zaufanie, za zaproszenie. Za yy, kiedy napisała do mnie Sylwia, było to pewnym prawda, zaskoczeniem, nie? bo napisała na Facebooku, czy, czy przyszedłbym do Was nie? i podzielił się swoją siłą, swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami i to, co mnie spotkało na drodze pracy na programie 12 kroków, nie? Jest to tylko moje doświadczenie, które zmieniło pewien pogląd na, na moje życie, na moje postępowanie i na moje myślenie, nie? Powiem tak, że krok 12 obrócił do góry nogami wszystko, co y, usłyszałem, co... Yy, zabrałem z terapii co mm, inni alkoholicy inni alkoholicy yy, mówili nie yy, dlatego ten krok jest ostatnim krokiem i ja go zrozumiałem dlaczego w jego treści i wielkie księdze są zapisane pewne rzeczy o których ja nie miałem pojęcia bo było to tak gdy, yy, gdy zakończyłem terapię Zostało mi wpojone coś takiego, omijaj alkohol, wyszczegaj się alkoholu, omijaj miejsca z alkoholem, nie chodź w towarzystwo, y, gdzie piją alkohol, y, zmień swoje towarzystwo, a na mityngach nakarmili mnie takim czymś jak mm, zmień piaskownicę i ludzi, z którymi się tam bawiłeś, nie? I na początku bardzo mi to pomagało. Bardzo mi to pomagało i trzymałem się tego. Największy problem miałem z programem HALT, gdyż te, także na terapii wspomniano mi, że by trzeźwieć i żeby nie zapić, trzeba się stosować do tego programu. Ja Wam przyznam się szczerze, że nigdy mi się to nie udało, nigdy. Na początku swojej drogi, trzeźwości nie, miałem... Tylko mieszkanie. Tyle mi tylko zostało i to potrafiłem odalić, które wynajmowałem. I musiałem wrócić do niego, z którego wyszedłem po, mm, po terapii. I tam byłem sam. Nie? Mieszkałem sam. Miałem tylko wspólnotę anonimowych alkoholików, którą właśnie yy, poznałem na terapii. Więc już jeden z elementów programu HALT mi yy, nie pasował. Yy, Często miałem problemy ze złością, z gniewem, z urazami, ze wszystkim. Mitingi trzymały mnie i to było miejsce, gdzie, gdzie, potrafiłem się, gdzie potrafiłem się jakoś wyluzować, gdzie ludzie mnie rozumieli. A jak trafiłem na mitingi? Było to tak, że pod śmietnikiem u siebie na osiedlu, kiedy kumple wzięli wino i powiedzieli, my już mam z tobą nie będziemy pili, widziałem jak odchodzili, zostawili mnie wszyscy, rodzina, koledzy, znajomi, nie zostało mi nic. Miałem ogromne problemy ze zdrowiem. Miałem ogromne problemy ze zdrowiem i ostatni wyrok, który dostałem w szpitalu, że w końcu pan tutaj albo nie dotrze, albo stąd pan nie wyjdzie, nie? I pamiętam, tym podśmietnikiem pod powiedziałem trzy słowa. Boże, jeżeli tylko istniejesz, pomóż mi, nie? I od tamtej pory wszystko zaczęło się zmieniać. Zmieniło się to, że trafiłem na oddział odwykowy, tam trafiłem na... Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, którą już znałem wcześniej, dlatego, że m, powiem tak, moja mama też jest alkoholiczką, która nie pije ćwierć wieku, 25 lat y, i ona z tą twardą miłością doprowadziła do tego, że uratowała mi życie, nie tylko to, że doprowadziła mnie do tego, że zatrzymała y, moje picie, czyli twardą miłością, ale doprowadziła do tego, że ja trafiłem na odwyk, bo kiedy ktoś mówił, że trafia tam dobrowolnie, ja jako jedyny mówiłem, że w życiu tam nie ja trafiłem dobrowolnie. Wszystko i wszyscy po prostu tak to się wszystko porobiło, że, że ja tam trafiłem i dzięki Bogu, dzięki temu, że to się stało, ja dzisiaj żyję i dzisiaj mogę rozmawiać z Wami, nie? I tak się zaczął etap mojego życia ze wspólnotą anonimowych alkoholików. Ona pomagała mi w samotności, ona była dla mnie antidotum na zło, na gniew, na, na samotność, ale po meetingu ja wracałem sam do domu, więc ten program HALT u mnie był nieprzestrzegany. Dlatego tak, że nakarmiony tymi wszystkim, tą całą wiedzą terapeutyczną, nie? pewnymi rzeczami, które zasłyszałem na mityngu, a znałem tylko meetingi z Dębicy, po prostu w pewien sposób postawiła mnie w takiej sytuacji, że ja bałem się wychodzić, bałem się chodzić, bałem się sklepów, bałem się alkoholu, bo myślałem, że on mnie zaatakuje nie? Miałem jedno tylko wbite do głowy, że jeżeli ja się nie napiję, to jakoś przetrwam i tak trwało to 7 lat nie? Poznawałem wspólnotę chodziłem na te meetingi i przez 7 lat nie zapiłem czytałem o programie wiedziałem, że coś trzeba robić opierało się to tylko na tym, że chodziłem na meetingi, czytaliśmy kroki i wielką księgę dzisiaj rozumiem, że doczytałem do momentu, gdzie opisują człowieka, który po 25 latach y, złapał się alkoholu i, i złapał się alkoholu, był trzeźwy, a później wystarczyło 4 lata, żeby zapił się na śmierć, nie? I na tym etapie skończyłem y, czytanie wielkiej księgi y, i dzięki temu, wydaje mi się, że przez 7 lat nie zapiłem y, nie zapiłem, wydawało mi się, że zdrowieje, że nie, że trzeźwieje i tak to wszystko ma wyglądać, że ja mam tylko chodzić na meetingi i coś tam robić chodzić, y, jeździć na intergrupy, wziąć jakieś służby, otwierać salkę, otwierać poprowadzić gdzieś meeting, ale coraz częściej w literaturze zaczynałem y, słyszeć o sponsorze i o pracy na programie. Nie? I w pewnym momencie, kiedy zrobili mnie mandatariuszem, kiedy pojechałem na intergrupę, tam zrobili, zostałem wybrany po jakimś tam czasie na delegata, nie? I pojechałem na, na region jako delegat swojej intergrupy i tam zobaczyłem ludzi, którzy, I usłyszałem i zobaczyłem ludzi, którzy mają sponsora i pracują na programie i... I oni, kurczę, yy, fajnie gadali, często było pytanie, padało tam, czy ktoś ma sponsora, że pracuje na programie, czy ma podopiecznych. I ja nie mogłem podnieść ręki, nie? Czyli wpadłem na taki pomysł, że ja tego sponsora muszę mieć i pierwszego lepszego chłopa tam złapałem. Mówię, ty zostaniesz moim sponsorem, to był kolega, z którym przyjechałem. I dzięki niemu nauczyłem się tego, jak yy, praca na programie ma nie wyglądać i że na kłamstwie... I na, na jakiejś tam gwiazdożeniu to nie polega, nie? Dlatego, że ten pierwszy mój sponsor okłamał mnie, że miał sponsora, że pracował na programie. Tylko tak po prostu, yy, jako ja podopieczny jego, on chciał mi jakoś pomóc. spotkaliśmy się na ławce i, i tak, żeśmy obgadywali dupy wszystkim dookoła, komu się tylko dało i stawialiśmy diagnozę, kto będzie trzeźwiał, kto nie. Yy, praca nasza dotarła do trzeciego kroku i dzięki Bogu się zakończyła ale nie poprzestawałem dalej na swoich poszukiwaniach. Trafiłem na zlot, gdzie zobaczyłem powierników i wśród tych powierników był jeden mój przyjaciel, kolega. Co pomyślałem, że on jest, on jest powiernikiem i on zostanie moim sponsorem, czyli druga próba. Nie y, podjęcia pracy na programie, tylko po to, żeby po prostu móc podnieść rękę, powiedzieć, że mam, mam sponsora i y, jakoś ten program zrobić. Y, Również się to nie udało. Nie udało się dlatego, że gość był głęboko w strukturach i w służbach wspólnoty a, a nie dał mi y, odpowiedzi. Kiedy go poprosiłem, on powiedział tam czekaj, coś tam ci mi nigdy tej odpowiedzi mi nie dał. Y, ja poczułem głęboką urazę do niego, co później się y, przekształciło y, w ogromną przyjaźń teraz robimy razem koncepcję, ale nie o to chodzi. Ja szukałem programu, ja szukałem sponsora i ja chciałem zrobić ten program tylko po to, żeby jakoś zaistnieć w tej wspólnocie AA, bo ona była moim światem. Nie? Mój świat opierał się tylko na AA, tylko na chodzeniu na meetingi, później na jakichś tam intergrupach, na pracy, na pracy w grupie i coś robieniu, bo ja wiedziałem, że tylko odchodzenia na meetingi to raczej mi się to nie uda, musiałem coś zrobić. Po drodze poznałem żonę i, i na tym regionie, to był taki dla mnie wielki przełom, kiedy ona zadzwoniła do mnie w ciąży i mówi: Rafał, chciałbym, żebyś był w domu, żebyś mi pomógł. A ja wtedy na nią troszkę tak nakrzyczałem i powiedziałem, co ty kobieta ode mnie chcesz, ty nie jesteś, ja tutaj robię, ratuję świat, ratuję ludzi. Ten I ona wtedy włączyła telefon. Jak przyjechałem do domu, ona była zła na mnie i płakała, nie? A ja tego nie rozumiałem, co się dzieje, nie? Nie widziałem tego, że moje marzenia, które przepiłem, zaczynałem się realizować, i urzeczywistniać, nie, i, i na mojej drodze y, spotkałem żonę, nie, która mnie pokochała, kobietę y, alkoholika, który był już trzeźwy, ja się do tego przyznałem, że stało się tak, że ona zaszła w ciąży i była w ciąży, co, co to dla mnie też był ogromny cud, nie, I, i marzenia, które wydawało mi się, że już nigdy się nie urzeczywistnią, urze nie, a ja Jakoś nie mogłem tego pojąć. Zaczęło mi się wydawać, że rodzina i to wszystko zaczyna mi przeszkadzać w mojej trzeźwości i, i, i w tych, w tych. I, i w służbach, nie? Że żona coś chce ode mnie, dziecko, które później przyszło na świat, potrzebowało opieki, a ja cały czas się zagłębiałem coraz bardziej. Niesienie posłania, chodzenie po zakładach karnych, odwyki, gdzie tylko mogłem jechałem i jakby było siedem mitingów w tygodniu, to ja bym chodził na te siedem meetingów w tygodniu i tylko chwaliłbym się tym, że mam rodzinę. I tak doszedłem do punktu, kiedy wpadłem na genialny pomysł, aby rozwieźć się z moją żoną i zostawić moją rodzinę. I pamiętam, jak siedziałem już od jakiegoś czasu na meetingach i tak mi wszystko to gryzło, nie pozwalało mi normalnie myśleć o pogodzie ducha, to zapomniałem, jak ona wygląda, dlatego że byłem nie potrafiłem wybrać, nie potrafiłem dokonać wyboru. Co jest dla mnie ważniejsze? Wspólnota i moje trzeźwienie, czy, czy rodzina i, i służba w tej rodzinie, jak się później okazało, jest to największa służba w moim zdrowieniu, jako kiedykolwiek, jaką kiedykolwiek podjęłem. I wtedy pojawił się na mityngu w Dęblicy, gdzie nie było mowy o programie, gdzie nie było sponsorów. Człowiek, który zaczął mówić o krokach, o programie, który rozwiąże problem, nie alkoholowy, tylko mój, nie, że on zaczął, że odzyskam pogodę ducha, on zaczął mówić o tym programie, on mówił o wielkiej księdze, o tym, że stosowanie tych, tych kroków może przywrócić mi zdrowy rozsądek, może przywrócić mi zdrowe myślenie i mogę, i mogę, mogę przestać chorować, nie, i dziś twierdzę, że to nie ja znalazłem sponsora, tylko sponsor znalazł mnie, program znalazł mnie wtedy, kiedy ja go najbardziej potrzebowałem. Kiedy stanąłem na rozdroży, nie potrafiłem znaleźć równowagi w moim życiu, co jest dla mnie ważne, co jest mniej ważne, a co jest najważniejsze. Nie. I poprosiłem go. Nie wiedziałem skąd on przyjechał, po prostu przyszedł na meeting i zaczął mówić o programie i, i ja go poprosiłem o ten program. Tak to się zaczęło. nie. Przeszliśmy wszystkie kroki, postawiłem kroki, yy, tak jak jest opisane to w Wielkiej Księdze na 144 stronach. On to cały czas powtarzał, bez żadnych uwiarygodnień, bez żadnych dodatków, bez niczego. Czytaliśmy tą Wielką Księgę i zdanie Poznaniu, żeśmy ją opracowali. Wiele rzeczy mi się nie podobało w tym, że ja muszę dzwonić do niego, że, że on nie zawsze odebrał telefon, że, że yy, później oddzwania, ja byłem zły na niego, dużo uraz do niego ale to był człowiek, którego Bóg postawił na mojej drodze i który doprowadził do tego, nie, doprowadził mnie poprzez y, program, czyli program doprowadził mnie do tego, że y, ja dzisiaj mam rodzinę, mam dwoje wspaniałych dzieci, mam kota nawet y, i mam psa, Pięk. cicho Mikołaj, i że mam pieska i to się nie rozpadło. Doprowadził mnie program do tego, że znalazłem równowagę i wyjście i musiałem dokonać pewnego wyboru. I wtedy pamiętam, dokonałem to, że moja rodzina jest, jest najważniejsza i służba po tych siedmiu moich latach niepicia powinna z największą siłą właśnie tak jak Broków, ja odniosę to do siebie. Przebudzony duchowo w rezultacie tych kroków. Te kroki zacząłem stawiać od nowa. Po siedmiu latach ja myślałem, że ja już znam ten program, że to wszystko mam opanowane. Jak się okazało, nic za bardzo nie wiedziałem. Kroki potrafiłem odnieść tylko do, do swojego niepicia, tak jak ja je wtedy rozumiałem. Ja pamiętam, jak mi mój sponsor powiedział, jesteś bezsilny wobec sytuacji, wobec tego, co się stało, wobec tego, co Bóg ci teraz dał i twoje marzenia się urzeczywistniły i zrealizowały. A Ty na własne życzenie chcesz to spieprzyć i nie będzie Ci potrzeba ani jednej kropli alkoholu, butelki, wody. to po prostu sam świadomie zrobisz że zostawisz tą rodzinę. Zrobisz to tak samo jak Twój ojciec, myśląc o tym, że robisz to dla siebie i dla Twojego zdrowienia, będzie to Twój największy błąd.